Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki, dzisiaj odcinek 28, pierwszy w roku 2017, stąd przyjmijcie nasze takie trochę spóźnione życzenia noworoczne. Wszystkiego dobrego w tym roku 2017. Będą mówić dla Was Marzena Kajak i Paweł Kajak, a gra, o której rozmawiamy dzisiaj to... Onitama. Chociaż może powinienem był powiedzieć Onitama. Bo to gra w takich dalekowschodnich, japońskich klimatach, w klimatach wschodnich sztuk walki, w której dwóch graczy stanie naprzeciwko siebie i będą o coś tam walczyć. Gra ma na pudełku napisany czas rozgrywki 15 minut. Do tego wrócimy później, ale już teraz mogę tylko tak powiedzieć, że to jest mocne niedoszacowanie, przynajmniej z naszej perspektywy. No a w ogóle o czym jest ta gra? Gra jest o mistrzach sztuk walki, którzy postanawiają sprawdzić swoje możliwości i udowodnić wszystkim dookoła, że są najlepsi na świecie. Biorą ze sobą swoich pomocników, Uczniów. uczniów. Uczniów. Najbardziej obiecujących uczniów. O tak jest napisane. <grych> I wyruszają do Anitamy, żeby tam zmierzyć się z, z innymi mistrzami sztuk walki. Tak. Każdy z mistrzów zabiera ze sobą czterech swoich, e, tak jak Marzena powiedziała, najbardziej obiecujących e, uczniów. Przy czym to wszystko to jest taka otoczka tej gry, fabularna. A tak naprawdę w środku to jest tylko i wyłącznie gra abstrakcyjna w której będziemy starali się wymanewrować naszego przeciwnika i po prostu go pokonać. To znaczy abstrakcyjna, ale trochę jest taka, że czujesz się, że tam walczysz i musisz pokonać tych ludków. No tak, chociaż no tak mechanicznie, mechanicznie, mechanicznie to jest, to jest abstrakcja. Nie. No to właśnie, jak jesteśmy przy mechanice, to kilka słów o tym, jak wygląda partia. Każde z graczy, tak jak powiedziałem, ma jednego mistrza i czterech uczniów. Gra jest rozgrywana na planszy 5x5 kwadratów i gracze rozpoczynają rozgrywkę przy tych przeciwległych bokach. Na środku stoi mistrz i po, każdym ze, po każdej ze swoich stron ma dwóch pomocników. Gra kończy się, jeżeli zostanie zbity mistrz przeciwnika przez dowolny pionek z naszej strony lub jeżeli nasz mistrz zajmie pole startowe czy tron mistrza przeciwnika. Gdzie tkwi tak naprawdę największa innowacyjność czy największy taki element mechaniczny tej gry? Tym elementem jest to, że ruch pionów nie jest określony z góry przez właśnie te pionki, tylko każdy z graczy ma przed sobą dwie karty ruchu i jedna karta jest wymienna, która leży obok naszej planszy. Kolejka gracza polega na tym, że wybieramy pionek i wybieramy jedną z dwóch kart, które mamy przed sobą i na tych kartach jest pokazany ruch, który może ten pion wykonać. Mamy zaznaczone pole startowe, 2, trzy, czasem cztery, dostępne pola, na które możemy się ruszyć. To może być ruch po skosie o jedno pole, to może być jakiś dziwny skok, dwa do przodu i jedno w lewo, czy coś takiego. Każda z tych kart jest opatrzona takim właśnie jakimś fabularnym opisem, czy takim klimatycznym opisem dotyczącym tego, że to jest jakiś tam styl walki, to może być styl tygrysa, styl małpy i generalnie to są właśnie te klimatyczne nawiązania do tematu gry. Natomiast samo w sobie Ciężko jest z tych ruchów, czy z dostępnych kierunków ruchu wywnioskować, czy to naprawdę jest styl małpy, czy, czy jakiegoś innego zwierzęcia, chociaż na przykład tygrys ma taką opcję, że można ruszyć się o jeden, jedno pole do tyłu, albo skoczyć o dwa pola do przodu, więc może być taki przyczajony tygrys, albo taki atakujący tygrys. Jeśli ktoś się uprze i ma wybujałą wyobraźnię, to podciągnie pod te zwierzątka pod ten ruch karty zwierzątko, więc trzeba tylko po prostu odrobinę kreatywności i wyjdzie. Tak, w momencie kiedy wykonamy ruch danym pionem przy użyciu jednej z kart, Bierzemy tą kartę i zamieniamy z tą kartą, która leży obok planszy, a tamtą zabieramy na naszą stronę planszy i będziemy mogli wykonać ten ruch kolejnej kolejce, czy będzie on dla nas dostępny i rusza się przeciwnik. No i cała ta partia właśnie tak wygląda, że ruszamy się my, wymieniamy kartę, rusza się nasz przeciwnik, on wymienia kartę i przez to cały czas zmieniają nam się dostępne ruchy, tak jak powiedziałem wcześniej, Piony nie mają do siebie przypisanej konkretnej funkcji, więc to nie jest tak jak w szachach, że mamy figury, które ruszają się w konkretny sposób. Tylko tu jest wszystko tak samo ważne, no może z wyjątkiem mistrzów, którzy z jednej strony powinni być chronieni, a z drugiej strony mogą właśnie wy wygrać partię dla przeciwnika tym sposobem drugim, czyli przez zajęcie tronu drugiego mistrza. Natomiast jeśli chodzi o możliwości ruchu pionami, to one są wszystkie takie same dla, dla każdego z pionów. Przez to, że te ruchy są ograniczone, nie tak jak w szachach, że każdy może sobie myśleć o pięciuset różnych krokach do przodu, to tutaj jednak mamy to ograniczenie w postaci pięciu kart ruchu. I oczywiście można próbować myśleć do przodu, które karty będzie zakrywał przeciwnik, którą dostanie jako tą wymienną. Którą my dostaniemy z powrotem po jego ruchu. Dokładnie. Można tutaj, no, jeśli ktoś chce naprawdę pójść do przodu, ale jakby no, sam fakt ograniczenia tych ruchów do pięciu maksymalnie troszeczkę ułatwia i przyspiesza grę. No i tak jak Paweł wspominał, 15 minut na opakowaniu To jest taka wartość, którą nie powinniśmy się za bardzo sugerować Bo może taka mhm. rozgrywka trwać 5 minut Naprawdę, jeśli ktoś tam szybciutko sobie po prostu strzela Nie myśli za bardzo do przodu Tylko rozpatruje jeden, jeden ruch po ruchu przeciwnika i tak dalej To to może być 5 minut A jeśli ktoś próbuje i myśli mocno do przodu, to wtedy to może być nawet godzina. Najdłuższa partia to chyba było 45 minut i to faktycznie tam nad każdym ruchem już się zastanawialiśmy i faktycznie staraliśmy się wymyślić, co zrobi nasz przeciwnik. To prawda. I ja tylko dodam od siebie, że ja byłam już zmęczona i, <śmiech> <śmiech> I chciałam po prostu szybciej skończyć. Ja myślę, że 30 minut to jest taka... 25-30 minut tak. to jest taka wartość, która powinna być na pudełku. Że to jest średni czas rozgrywki takiej, gdzie faktycznie nie gramy zupełnie przypadkowo, a jednocześnie nie staramy się przewidzieć 20 ruchów do przodu. Bez tak zwanej tęgi i rozkminy. Tak. To, co jeszcze Marzena tutaj powiedziała o tym takim myśleniu do przodu w szachach. W szachach można mieć strategię. Dokładnie wiemy, jak, jakie możliwości ruchu ma, który pion i no, są strategie szachowe, czyli osiągnięcie takiego ustawienia, i potem o jakie nam chodzi i potem ewentualnie modyfikowanie tej strategii w odpowiedzi na to, co robi nasz przeciwnik. W jest strategii raczej się nie ma, jest taktyka, czyli na bazie tych kart, które mamy, możemy sobie wymyślać, co chcielibyśmy zrobić. Pod warunkiem, że dostaniemy te karty w jakiejś tam kolejności. Można kombinować powiedzmy na 2-3 ruchy do przodu, natomiast no tu jesteśmy bardzo uzależnieni od tego, którą kartę odda nam przeciwnik w swoim ruchu. Są karty mocniejsze z pozoru, są karty słabsze, natomiast trzeba bardzo uważać na to, żeby nie ustawić się w takiej sytuacji, gdzie nie możemy wykonać ruchu, bo wtedy po prostu się nie ruszamy, a wymieniamy kartę. No i to jest dla nas sytuacja stracona, my mieliśmy jedną taką partię, ja raz się nie ruszyłem i w tym momencie miałem pozamiatane, bo maszyna już była tak blisko, że, że nie byłem w stanie potem się wykaraskać i po prostu straciłem swojego mistrza. Nawiązując do szachów jeszcze jedna rzecz, to jest na przykład dla mnie o tyle fajniejsza gra, onitama jest fajniejszą grą. Że nie potrzeba do niej jakiejś takiej ogromnej wiedzy, ruchów, strategii, zagrań, tak jak w szachach to na przykład jest. I siadając do tej gry ja mam takie poczucie, że okej, okay, moje możliwości są powiedzmy, na zbliżonym poziomie co przeciwnika, bez względu na to, jak często przeciwnik na przykład gra, albo jak mocno y, zna się na różnych taktykach y, w szachach na przykład, tak? Tak. Tutaj m, oczywiście jest to, że można mieć powiedzmy bardziej wyćwiczony mózg na myślenie do przodu, natomiast... Y, i to może tak, być przewagą, Natomiast to jest, od... to jest jedyna przewaga taka właśnie na poziomie naszego, naszej wyobraźni czy naszego mózgu, <głos> ale faktycznie nie trzeba mieć tej gry bardzo ogranej, żeby grać na równym poziomie z kimś, kto gra dużo. Dokładnie. Wystarczy, że mamy powiedzmy podobny ten poziom takiego kombinowania w przód, a to co się będzie działo na planszy właśnie nie jest ograniczone tym, że tak jak w szachach mamy jakieś typowe otwarcia, mamy jakieś typowe strategie. Widzimy, że jakąś strategię stosuje nasz przeciwnik i my wiemy jak na nią odpowiedzieć. Tutaj tego nie ma. Tutaj to się bardzo dynamicznie wszystko zmienia. Kart w pudełku jest 16. Zaledwie. To ja sobie przeliczyłem szybko przed y, nagraniem, daje nam niecałe 800 różnych kombinacji i to jest bardzo dużo. Przy czym to są same kombinacje tego, co będzie na stole w kartach. Do tego jeszcze dojdzie to, że inaczej karty się rozłożą, więc y, no tutaj... Każda rozgrywka będzie na moim zdaniem. Nie da się zrobić, nigdy nie będzie tak, że będziemy mieli dokładnie takie same ruchy. Co w szachach, na przykład w tych początkowych ruchach, często jest tak, że jeden gracz robi takie samo otwarcie, a drugi odpowiada na to samo otwarcie w taki sam sposób, bo po prostu to są optymalne zagrania i dopiero potem gdzieś ta gra się rozjeżdża. Tutaj od samego początku najprawdopodobniej zawsze będziemy mieli Coś troszkę innego w Onitamie. Mhm. Jeszcze kilka zdań odnośnie do wykonania. To jest ważne, bo Onitama była wydana kilka lat temu, i ta edycja, która jest teraz od Arcane Wonders, ona jest oznaczona jako Dice Tower Essentials. To jest taka linia, gdzie Tom Wassel i inne osoby z Dice Tower nominują gry do tego, żeby była właśnie z tej powiedzmy ekskluzywnej serii takich najważniejszych gier, jakie są na rynku. I ta jest uproszczona w stosunku do tej sprzed kilku lat. Mianowicie w taki sposób, że w edycji sprzed kilku lat, co możecie znaleźć w jakichś pisanych recenzjach, bywało tak, że jedna karta ruchu inaczej działała dla piona ucznia, a inaczej działała dla piona mistrza. Więc tego kombinowania tych potencjalnych ruchów było więcej, ale przez to ta gra była o wiele cięższa. Tutaj mamy 16 kart, które działają tak samo, czy karta działa tak samo, niezależnie czy ona jest zagrywana na mistrza czy na ucznia. Jeśli chodzi o wykonanie, to mi sama gra, powiedzmy zacznijmy od tego, że kształt jest y, inny niż większość gier. Przypomina pudełko na alkohol przynajmniej. Tutaj <głos> okay, mi przypominało pudełko na jęgę, ale... <głos> Okej, okay, no też może być. Chociaż otwierana jest tak jak alkohol, więc y, to nie jest jęga. Tak. Wykonanie jest ciekawe. Zrobione dosyć ładnie. Jest ta mata rozwijana taka winylowa. winylowa. Mhm. Karty tak samo są wykonane bardzo ładnie. Tak klimatycznie. Mają rysuneczek gdzie w japońskich znaczkach można się doszukiwać... No takich wyś... japońskawych, bo tam są jakieś no, no tak, no to ukryte są, to jest zwierzątko takie... jest w tych znaczkach gdzieś, natomiast to e... nie na jest alfabet taki typowy. No i pod spodem są te opisy, które są takie właśnie wprowadzające w atmosferę takiej eleganckiej szlachetnej walki. Połowa? Nawet nie połowa. Chyba jedna trzecia karty jest poświęcona na faktyczny rysunek tego, jaki ruch jest reprezentowany. Tak, Mamy duże jest... pole właśnie z rysunkiem japońskim i jeszcze ta, ta taka belka z tak, wprowadzeniem stylu. jest bardzo, stylu bardzo przejrzysty, tekstowo. więc nawet nie potrzeba większej tej karty, żeby, żeby Tak, tak. Była. Najbardziej. Jedyna rzecz, może powiem tak, wypraska mi się podoba, bo jest bardzo ładnie poukładana i jedyna rzecz, do której ja bym się przyczepiła, to są fatalnie wykonane figurki. Są po prostu tak odrażające, że ja nie mogę na nie patrzeć, szczerze powiedziawszy. I ostatnio jak graliśmy w tą grę, to się zastanawiałam, co z nimi zrobić, żeby wyglądały chociaż trochę lepiej. Nie wspominam już o wykończeniach, które są po prostu... Mm, jakby ktoś je, nie wiem, oddzierał na siłę. Z form? Z Na to nawet nie zwróciłem uwagi. Że no są, takie, są takie. takie, jakby były po mhm. prostu posklejane na jakiejś takiej... Kojarzy mi się to z, z zawieszkami na bombki, bo to tak na świeżo że się je odczepia z takiej listwy mm -hmm. i zawsze zostają takie ostre krawędzie. No, to... no tak, u nas kilka się. Może to nasz egzemplarz, ale faktycznie może to jest problem całej edycji. No nie wspominając o tym, że sama budowa tych postaci jest taka. No nie, nie są to uro... uroki mistrzowie ani. Nie. I nie mają też takiej jakby fizycznej budowy, nie wiem, ważki. No, no tak, to są Natomiast... raczej tęgie głowy. Natomiast no ja bym się tutaj <laughs> szczególnie nie czepiał. Te piątki może... są specjalnie tak zrobione, żeby nie rozpraszać. Tak? i żeby mm, gdzieś nie, nie powodować, wyłącznie. że będzie nam się wydawało, że one sobą coś więcej reprezentują. Pionek jest tylko po to, żeby go przesuwać, a cała jakby filozofia gry, czy filozofia tej mechaniki jest ukryta w karcie, która mówi, jak możemy każdym z pionów poruszyć. Tak, i wracając do wykonania, jeśli mam odnieść wykonanie do ceny, stosunek, cena, wykonanie, to nie jest najlepiej. W tej chwili ta edycja, sprawdzałem przed audycją na E-Shopie jest dostępna tylko w strefie i cena bez rabatów to jest 130 zł. I to jest faktycznie, wydaje się, że dużo. Wydaje się, że dosyć dużo. Nie wiem, czy tutaj ta marka Dice Tower Essentials troszkę nie nabija tej ceny. Znaczy, ja powiem tak, gra jest fajna, bo jest naprawdę taka, no, tak jak mówiliśmy, ala szachy. Mhm ale bez tej konieczności znania yy, strategii. Yy, natomiast, no mówię, troszeczkę... Wydaje się, że drogo. Moim zdaniem byłoby lepiej dla tej gry, gdyby ona kosztowała do no, 100 zł. Do 100 zł, no też bym tak Już mówiła. złamanie tej granicy 100 zł sprawia, że... No, troszkę się odnosi wrażenie, że płacimy bardziej za wykonanie, które nie powala na kolana a nie za mechanikę, bo tak jak, tak jak powiedziałem, do 100 zł nie miałbym problemu z tym, że mechanika naprawdę moim zdaniem jest genialna, Aha. a komponenty są jakie są. A już przy tych 130 zł zaczyna się mieć pewne wątpliwości. No wciąż, może to nie jest źle. Jeżeli byście chcieli sobie sprawdzić Onitame, można sobie wziąć po prostu 5 piątków w jednym kolorze, przy czym jeden musi być większy albo jakoś oznaczony jako mistrz, 5 w drugim kolorze i wszystkie karty ruchu można znaleźć na BoardGameGeeku pokazane. I możecie sobie po prostu przetestować na jakimś arkuszu z polami w kwadracie 5x5 i, i po prostu sprawdzić, czy wam to pasuje i czy warto tą grę kupić, bo jeżeli tak, jeżeli wam się spodoba mechanika. Me mechanika. Warto naprawdę mieć tą grę w, w swojej kolekcji. Aha. Tak trochę to, co Marzena powiedziała. Ja mam poczucie takie, że jak gram w tą grę, to czuję się jakbym grał w szachy. W sensie cieszę, cieszy mnie ta rozgrywka tak jakbym dobrze grał w szachy. E natomiast nie czuję się zmęczony, nie czuję przytłoczone się przytłoczony. Dokładnie. Ja generalnie w szachy gram na poziomie między kiepsko a przeciętnie. Nigdy nie miałem chęci i takiego samozaparcia, żeby o szachach czytać i uczyć się po prostu tych wszystkich strategii. Tutaj przez to właśnie, że nie ma tego elementu naprawdę dla mnie Onitama jest grą o wiele ciekawszą, no po prostu tak powiem. Może to wynika z tego, że gdzieś mi czegoś brakuje w głowie i, i nie jestem Albo nie szachnictą. miałeś czasu przeczytać przewodnika do grania w szachy. Tak, ale no tak jak mówię, wolę sobie usiąść szybko i zagrać kilka partii z rzędu w Onitame, niż gdzieś siedzieć nad partią szachów, gdzie też mam to poczucie, że moje szanse bardzo mocno już na początku zależą od tego, ile wie i jak mocno ma ograne szachy mój przeciwnik. Jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo spodobała w tej grze, to fakt, że... Ta gra jest przemyślana tak logicznie, można. Po... Nie, nie wiem, czy można powiedzieć logicznie, ale jakby ułożenie tych kart prawidłowe, czyli jakby przodem do gracza. Pozwala na to, że nie trzeba tych ruchów przeciwnika odwracać, kombinować na tej planszy, że co się stanie, jak on użyje swojej karty i jakoś, no nie wiem, dziwnie kombinować te ruchy, żeby sobie to powracać. Tak, generalnie patrząc na karty po stronie przeciwnika, ja widzę dokładnie jak, się, jak on może się poruszyć. Nie muszę sobie tych ruchów, tej, tej tego schematu, który on ma na karcie w głowie obracać, bo po prostu tak jak on to widzi, on będzie się ruszał do przodu i dla mnie to jest po prostu karta już odwrócona, więc, więc widzę, w którą stronę on może pójść i to faktycznie tylko trzeba się w porę zorientować, bo wiem, że ja chyba w pierwszej partii gdzieś dwa ruchy białem tak, że dlaczego on się tak ruszył? Przecież nie może tego zrobić, a potem dopiero sobie uświadomiłem, że w głowie obracałem tą kartę tak jakbym miał ją na wprost nie wspominając o tym, że zabiera to dużo więcej czasu, tak? Bo tak. ty w pierwszej mojej rozgrywce też powiedziałeś mi to, że nie muszę obracać i tak znacznie szybciej to poszło. No i to jest chyba tyle, co można powiedzieć w tej chwili z naszej strony o Onitamie. Na pewno gra warta polecenia, tak jak powiedziałem, sprawdźcie sobie być może na jakimś takim domowym wykonaniu, a jeżeli wam przypadnie to gustu, to jak najbardziej zamówcie Moim zdaniem to jest naprawdę solidny kawałek gry abstrakcyjnej, gry logicznej, z doczepionym klimatem, który jakoś tam pasuje i na pewno nie przeszkadza, a może nawet pozwala wejść faktycznie w taki tryb pojedynku umysłów i że to my jesteśmy tymi mistrzami. Gra jak najbardziej, warta polecenia. Warto świeczki. To była audycja Gra Warta Świeczki, mówili dla Was Marzena i Paweł Kajakowie. Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.